Minęła szósta. A dzień dobry, dziś mówią Państwu Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata nieciecka Mac, Klaudia Baranowska i za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Imieniny obchodzą dziś Hugo, Maria, Marian, Katarzyna, Piotr, Tomasz, Antoni, Dominika i Franciszek. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Poranek dwójki. A dzień będzie trwał dzisiaj 13 godzin i 34 minuty. Zmierzch przyjdzie kilka minut przed 19, dziś 9 kwietnia i 99 dzień roku. Pogoda. Będzie zimno, tylko na zachodzie jest szansa na 10 czy 12 stopni. Poza tym odnotujemy najwyżej od 6 do 9 stopni. U podnóża gór czy na północnym wschodzie będzie to od 3 do 5 stopni. Gdzie Gdzieniegdzie zrobi się od 6 do 10 chłodniej niż wynika to z normy. Ponadto nie ustąpi porywisty wiatr i mimo wielu chwil ze słońcem, szczególnie na południowym wschodzie, niewykluczony jest przelotny deszcz ze śniegiem, a nawet sam Śnieg. W rejonach podgórskich Karpat może się nawet utworzyć niewielka pokrywa śnieżna do 5 cm. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od koncertu obojowego Adur Jana Sebastiana Bacha. Na oboju barokowym grała Ksenia Liffler, a wykonywali to dzieło między innymi towarzysząc jej zespół Kolegium 1704 pod dyrekcją Wacława Luksa. Zespół za niespewna tydzień zagra w Czechach. Może to jest plan na dobrą wiosenną wycieczkę? Na razie zajrzymy do Hongkongu. Poranek dwójki. Może ze zdziwieniem dla niektórych, czwarta branża Hongkongu to jest kultura. Kreatywne przedsięwzięcia są jedną z domen Hongkongu. I tam właśnie zajrzymy, a teraz yy, tam dokładnie okolice 12 w południe. To mistrz reinterpretacji barokowych brzmień Vittorio Gielmi i płyta Gypsy Barok. Kalendarium. Po poszukiwaniu romskich śladów muzycznych z XVIII wieku przenosimy się do poszukiwań w naszych archiwach polskiego radia. Gdyby niebo było własnością poszczególnych ludzi, podejrzewam, że pokaźną posesję miałby na nim Stanisław Wigura. Inżynier mechanik, konstruktor lotniczy, pilot sportowy urodził się 125 lat temu. Mówi pułkownik Jerzy Bajan. Inżyniera Wigury poznałem w roku 30, wtedy kiedy po raz drugi zetknąłem się żwi ze żwirką, a było to w czasie zawodów, w czasie tego szalanżu w 1930 roku, w którym po raz pierwszy brała udział również i Polska. Inżynier Wigura był konstruktorem, współkonstruktorem fabryki samolotów RWD w Warszawie i jako taki brał udział jako nawigator i mechanik żwirki w czasie tego szalanży, jak również i w 1932 roku. Tak jak Wigura kochał niebo, tak zdecydowanie wcześniej teatr pokochał Wojciech Bogusławski. Urodził się dokładnie 269 lat temu w Glinnie koło Poznania. Był aktorem, dramatopisarzem, reżyserem, twórcą polskiego teatru narodowego i autorem między innymi libretta opery Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. Mówiono, że jak ojciec opiekuje się swoim teatrem. Czy może jeszcze dokładniej, że jak ojciec opiekuje się swoimi dziećmi, czyli podległymi mu aktorami. A jeśli był ojciec? Kim była matka? Odpowiedzi na to pytanie nie podam, ale jeśli zastanawiają się Państwo, jakie święto dziś obchodzimy, to mogę pomóc. Dziś Światowy Dzień Gołębia. On jest miły dla siebie i dla swojego partnera, czy dla swoich dzieci, ale każdego innego będzie przepędzał i to robi przez taki mobbing, bo nie ma pazurów, nie ma szponów, nie może skrzywdzić ale przepychają, dokuczają, odpędzają, uderzają skrzydłem. No i w efekcie drugi gołąb jest zestresowany, podpychany, nie dojada i zrobi się coraz słabszy. Mało tego, gołębie też uprawiają młobik w stosunku na przykład do wróbli w miejscu do karmiania. Potrafi nawet wziąć w dziób i odrzucić, albo bachnąć skrzydłem, to już może to zaszkodzić. Więc ten gołąbek pokoju tak naprawdę... Bardzo pokojowy to nie jest. A skoro o gołębiach mowa, swego czasu książkę Karabiny i Gołębie ilustrował Andrzej Strumiło, malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz i scenograf. Razem z Czesławem Miłoszem i Tomasem Węclową zainicjował wydanie publikacji Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, zawierającej teksty historyków, pisarzy i artystów z Polski, Białorusi i Litwy odwołującej się do tradycji i dziedzictwa Rzeczypospolitej. Andrzeja Strumiłę pożegnaliśmy sześć lat temu. Polska Ludowa miała umowy kulturalne z różnymi krajami i z Wietnamem też. No jak jest umowa, to jest wymiana. Ktoś przyjeżdża, ktoś wyjeżdża. Wietnamczycy z największą ochotą przyjeżdżali do Polski. Natomiast z Polski było trudno wysłać tam delegację czy kogoś, bo bo to ameba, bo wojna, bo bombardowania, bo niczym się nie zaandluje, nic się nie przywiezie, daleko jechać trzeba i tak dalej, i tak dalej. Ale ja, będąc człowiekiem ciekawym życia, powiedziałem, ja pojadę. Ja pojadę. I rzeczywiście, byłem w Wietnamie cztery razy. I jeszcze jedna, niezwykle ważna data. Czy wiedzą Państwo, że dokładnie 88 lat temu w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się polska premiera baletu Harnasie Karola Szymanowskiego? Tych harnasi to mi się przypominał Karol Szymanowski, który wodził chodzi, się tam od halupy bo to tylko to zaokrąglone, ale bo kiedy był żył, kiedy był nie umarł, to jeszcze by był coś większego, był tutaj, nam no, zrobił na Podhalu. Jak teraz widzicie, grają tych harnasi, słyszę, prawda, przez radio, to mi się przypominał Karol Szymanowski, który wodził chodzi, się ta od halupy do halupy, od weselo, do weselo i poziom, jaką się to górę grają w mieciem góralskiego. To archiwalna audycja polskiego radia z lat 60., w której górale opowiadali o Karolu Szymanowskim. A jedną z najważniejszych rocznic dzisiejszego dnia są 90 urodziny Jerzego Maksymiuka, który świętuje w tym roku także 70 lecie pracy artystycznej. W dwójce słuchamy w tym tygodniu zapisków ze współczesności, których bohaterem jest Jerzy Maksymiuk. Polecamy także jubileuszowy cykl Vivat Maestro. Przez cały tydzień kwadrans po jedenastej zapraszamy na spotkania z muzyką i historią tego wybitnego dyrygenta, który od siedmiu dekad wyznacza standard Wykonawcze i inspiruje kolejne pokolenia artystów. A jak dyryguje orkiestrą Jerzy Maksymiuk, mogą Państwo usłyszeć już teraz. 28. Symfonia Cedura Amadeusza Mozarta grała polska orkiestra kameralna, a dyrygował Jerzy Maksymiuk. A dziś wieczorem w Filharmonii Narodowej maestro poprowadzi orkiestrę Filharmonii Narodowej, a także orkiestrę Symfonia Warszawia. W drugiej części wieczoru wystąpi Chór Filharmonii Narodowej i to z pewnością będzie niezapomniany wieczór. My składamy jeszcze raz najlepsze życzenia. Przypomnę, dziś 90 urodziny. Jerzego Maksymiuka, a państwo słuchają oczywiście programu Drugiego Polskiego Radia 23 już blisko minuty po szóstej. Za naszym radiowym oknem pojawiają się nawet jakieś nieśmiałe promienie słońca. Poranek nabiera mocy, a towarzyszył nam w tym Jordi Saval i jego zespół Esperion Ventilno. Wiersz na dzień dobry. I choć pogoda za oknem przypomina często o czapkach i szalikach, pomimo wiosny my słuchamy uparcie właśnie wierszy wiosennych. A dziś w poranku posłuchamy opowieści Jerzego Liberta. Jarosław Iwaszkiewicz nazywał jego wiersze najczystszym złotem polszczyzny. Za życia poety ukazały się dwa jego tomy, druga ojczyzna i Gusła, a rok po śmierci wydano kołysankę jodłową. Wiersz Jerzego Liberta czytał niegdyś Tadeusz Włudarski. Wiosna. Ptaki oszalały. Na piersi młodych brzus kładły rogi jelenie. Nieba łaknące. Zieleni. Chrapy spocone im drżały. Tryskały z drzew liście i soki. Pijane chodziły zwierzęta i obłoki. Na wyrębach pod słońcem dziwy mgły liliowe. Aż trzaskały z zachwytu kory, po gąszczach zdrowe. Jutro na zakończenie cyklu prezentującego wiosenne opowieści poetów, posłuchamy w poranku dwójki wiersza Beaty Obertyńskiej. A teraz spotkanie z Januszem Olejniczakiem i jego interpretacją mazurka Amol Fryderyka Chopina. Mazurek Amol, opus 17 Fryderyka Chopina, uwielbianego przecież także w Azji, gdzie teraz zajrzymy. W mieszkaniu Filipa Ziółka na 32 piętrze jednego z wieżowców w Hongkongu panorama miasta miesza się z zielonymi wzgórzami można pozazdrościć. A w salonie obok kuchni stoi fortepian. Filip Ziółek organizuje międzynarodowe konkursy muzyczne łączące młodych artystów z całego świata. Polska muzyka ma w jego działaniach szczególne miejsce. Z Filipem Ziółkiem w Hongkongu spotkał się Joachim Ciecierski. Od 20 lat Polak mieszka w Hongkongu. Czy takich osób jak ty, jest wiele tutaj? Bo tak się jakoś Hongkong nie kojarzy za bardzo z Polakami. Więcej niż myślisz. Hongkong się nie kojarzy z Polakami, natomiast kto tutaj przyjeżdża rzadko wyjeżdża. Jeżeli wyjeżdża to dlatego, że dostał promocję w innym kraju lub dlatego, że wrócił tam gdzie był wcześniej z pracy, która go tutaj przywiozła. Natomiast e, Hongkong jest tak fascynujący, że mało kto chciałby wyjechać. Co Hongkong ma takiego, czego inne duże Światowe miasta nie mają. Wszystko. <śmiech> 10 minut autobusem na plażę. 5 minut windą w góry na wspinaczkę. Często, jak przyjeżdżam do Polski, ludzie mnie pytają, jaki mam samochód. A nie mam samochodu. Tutaj tramwajem do centrum jadę 5 minut, metrem na drugą stronę tak zwanej wody jadę 5 minut. Samochodem przejechać można Hongkong w pół godziny z lewej na prawą. W godzinę z dołu do góry, a później jest granica z Chinami, i nawet się tam nie da wjechać. Hongkong ma też bardzo bogatą ofertę kulturalną? No, może ze zdziwieniem dla niektórych, czwarta branża Hongkongu to jest kultura. Często wydaje się, że to są finanse, no i oczywiście są to finanse. Sprzedaż, generalnie e-commerce, czyli sprzedaż internetowa, czy handel międzynarodowy. Natomiast Mało kto wie, że Hongkong Hong jest centrum handlu sztuką, ale także centrum handlu IP, czyli prawami autorskimi. Wiele produkcji filmowych, telewizyjnych przechodzi przez Hongkong. Także jest to na pewno kre kreatywne przedsięwzięcia, są jedną z domen Hongkongu. Skoro mówimy trochę o kulturze, to niedawno skończyły się bardzo prestiżowe targi sztuki współczesnej Art Basel. No i sam fakt, że Art Basel odbywa się w Bazylei, w Miami, w Omanie i w Hongkongu świadczy też o pozycji tego miasta. Filip, u Ciebie w pokoju, który łączy się z kuchnią, widziałem fortepian. Fortepian wiąże się z moim konkursem muzycznym, który prowadzę od paru lat. Jest to konkurs Chopin Avenue. Ale mam też drugą e, odnogę tego konkursu, która się nazywa String Avenue Wieniawski Edition. Jest to taka koncepcja promocji kultury polskiej, ale też e, promocji dobrej muzyki, młodych artystów, zaspokojenia własnego ego, <grych> które jest zawsze związane z kulturą, edukacją młodych ludzi i polską kulturą. Ale Filip, to od początku. Jak doszedłeś do tego momentu, w którym teraz jesteś? Dlaczego ten fortepian u Ciebie stoi w mieszkaniu? No i skąd ten pomysł, żeby zorganizować te dwa konkursy? Pomysł zrodził się w 2020 roku. Początkowo miałem ochotę na konkurs lokalny w Hongkongu, natomiast akurat przyszedł COVID, co troszeczkę pokrzyżowało mi plany. Natomiast, jak to mówi chińskie powiedzenie, czyli z problemu rodzą się możliwości. No i tą możliwością było wystąpienie konkursu na świat internetowy, online, co początkowo wydało się absurdem dla wielu osób, które odrodzały mi tego, z tego względu, że kiedy wspominałem konkurs internetowy, fortepianowy, ludzie patrzyli na mnie jak na wariata. Natomiast było takie zapotrzebowanie poprzez COVID, że w pierwszej edycji zgłosiło się uczestnicy z 80 krajów, co było dla nas ogromnym sukcesem. Ogromnym sukcesem było to też dla konsulatu w Hongkongu, który był i dalej jest patronem honorowym konkursu. I jak na pierwszą edycję byliśmy bardzo zadowoleni i postanowiliśmy kontynuować aż do dzisiaj. Czyli jest to konkurs online, ale nie tylko? Był to konkurs online, li tylko. W tej chwili jest to konkurs online, ale nie tylko, ponieważ po covid zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą obecność na prawdziwych scenach i mamy konkurs offline, tak zwany, w Hongkongu, w Seulu w Korei Południowej i w Tokio w Japonii. Natomiast tak dla doprecyzowania, żeby tutaj wyjaśnić, konkursy są dwa. Jest Chopin Avenue i jest String Avenue Wieniaski Edition, który obejmuje wszystkie instrumenty smyczkowe. Finał w Warszawie odbędzie się w sierpniu tego roku, a kiedy eliminację? Eliminacje i finały do pewnego stopnia już się zakończyły właśnie. 12 sierpnia, zresztą jak co roku w lecie, odbędzie się koncert laureatów, na którym wybieramy trzy najlepsze osoby po jednej z każdej kategorii wiekowej. To jeżeli chodzi o nacje, które będą albo wystąpią w Warszawie, na scenie głównej, to będą też Polacy? Niestety nie. Mieliśmy w konkursie Polaków w zeszłym roku, dwa lata temu. Dochodzą do finałów. Był chłopak, który z, zdobył pierwszą nagrodę. Natomiast w tej chwili, w tym roku nie udało się Polakom zdobyć nagrody. Są to głównie y, Azjaci lub y, Amerykanie lub Australijczycy pochodzenia azjatyckiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia na koncercie Chopin Avenue i String Avenue 12 sierpnia 2026 w Filharmonii Narodowej. Z Filipem Ziółkiem w Hongkongu spotkał się Joachim Ciecierski, a w tej azjatyckiej rozmowie pojawił się Henryk Wieniawski. Henryk Wieniawski i Kujawiak na skrzypcach grał laureat pierwszej nagrody na dziesiątym międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego Bartłomiej Nizioł. Bartłomiej Nizioł już jutro wystąpi na koncercie w Filharmonii Gorzowskiej. Kto z Państwa wybiera się na ten koncert? Może mają Państwo ochotę do nas napisać poranek dwójki, małpa Tu dwójka, a niespełna 13 minut dzieli nas od godziny siódmej. My tymczasem udamy się w kolejną podróż po świecie. Zmieniamy kierunek. Razem z Katarzyną Fitzwilliams wybierzemy się do Gany. Jesteśmy w Domu Kultury Prom przy ulicy Brukselskiej i przenosimy się na ulicę Gany. No więc jako radiowiec zapytam, jak brzmią ulice Gany, zanim porozmawiamy o tym, co zobaczymy na pana zdjęciach są bardzo hałaśliwe, bardzo dużo się dzieje. Ludzie często ze sobą bardzo dużo rozmawiają, gestykulują, są pełni życia i to życie widać na każdym kroku. Mam nadzieję, że na moich zdjęciach też. Natomiast no, nie ukrywam, że największą zaletą jest to, że możemy zobaczyć wspaniałe kolory. Kolory, które w Polsce wyglądają trochę inaczej i jest to wynikiem światła. Mianowicie Gana jest praktycznie bardzo blisko równika i to słońce świeci prostopadle do ziemi. W związku z tym światło się rozchodzi zupełnie pod innym kątem i każdy kolor nabiera bardzo żywych, takich wręcz agresywnych barw. Mam nadzieję, że na tych moich zdjęciach to będzie widać, więc ulica jest barwna, kolorowa, głośna, hałaśliwa, ale też są fantastyczne zapachy. Zapachy kakosa, zapachy bananów, zapachy przepraw. Bardzo dużo ludzi, około 30% ludzi. Głównie na ulicach sprzedaje swoje produkty, więc dla nich to, co dla nas jest załóżmy jakąś taką atrakcją, jest codziennością. No i właśnie chciałem uchwycić tą codzienność, jak można żyć i jak można pracować na ulicy. Ghana jest jednym z silniejszych gospodarczo państw Afryki, ale widać rozwarstwienie w społeczeństwie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ghana jest bardzo bogata. Ghana ma od 2014 roku wykryto tam złoża ropy naftowej, złoże gazu. Jest drugim na, na świecie co do wielkości producentem i eksporterem kakao. Ma olbrzymie pokłady złota, boksytów, diamentów. Oprócz tego jest y, bardzo urodzajna ziemia, także jest producentem oleju palmowego, który w zasadzie wywodzi się z Gany i się rozpowszechnił na cały świat, ale też produkują ryż, bataty. No, są wielkim producentem mango, ananasów, bananów specjalnych, tak, tych takich tradycyjnych. Także Gana jest bardzo silna jest, i jest to kraj bardzo stabilny też politycznie, także tam nie ma jakichś rozruchów. Kraj jest, można powiedzieć, taki pogodny. Proszę sobie wyobrazić, że tam jest 60% chrześcijan, ale jest też 30% muzułmanów. 10% ludzi to wierzy jeszcze w wodę i wszelkiego rodzaju inne pogańskie zwyczaje, ale wszyscy żyją bardzo wspólnie. Czyli no, jak gdyby jest inność, ale ta wspólnota bardzo mocno cementuje. Otwartość otworzyli się na Pana. Oczywiście nawiążę do tego słynnego uhonorowania Pana tytułem księcia. Nie chciał Pan początkowo przyjąć tego tytułu. To jest duża odpowiedzialność. Ja księciem zostałem w roku 2018, ale próbowano mi obdarzyć tym zaszczytem wcześniej. Czyli kilka lat po przybyciu do Gany, które tak, nastąpiło w tak. 2014. No mniej więcej tak. No. Natomiast ja muszę pani powiedzieć, że to jest duża odpowiedzialność. Ja się po prostu tego najzwyczajniej w życiu bałem, bo z jednej strony cały czas się tej Gany uczę. Ja musiałem zrozumieć, że to ja przyjechałem do Gany, a nie Gana do mnie. Co za tym idzie, ja najpierw muszę się zorientować, jak ci ludzie żyją, jak do nich dotrzeć i jak z nimi załóżmy rozmawiać, jak z nimi współpracować, jak z nimi po prostu żyć. I jeżeli powiedziano mi, że mam być księciem i mam brać odpowiedzialność za ich życie, no to stwierdziłem, że ja po prostu do tego nie jestem przygotowany, że ja mogę popełniać jakieś błędy względnie nie być przydatny. Dlatego no, starałem się ten temat y, odsunąć od siebie i wytłumaczyć im, no, że, no, że ja po prostu nie jestem osobą, która na tyle jest tutaj obeznana ze wszystkim, że, żeby to mogło zafunkcjonować. No ale za trzecim razem powiedziano mi taką frazę, słuchaj, jakby królowa angielska dała ci tytuł lorda, to byś przyjął, a my ci dajemy księcia i ty nas lekceważysz? Czy to tak ładnie? No i wtedy powiedziałem, tak jest, nie mam pytań. Oczywiście, że jest to dla mnie wielki honor źle, żeśmy się zrozumieli. Ja się po prostu bałem, czy będziecie zadowoleni z tego, że będę waszym księciem. Także, że to było takie no, duże przeżycie, no, duża odpowiedzialność. No, ja jestem odpowiedzialny za infrastrukturę, czyli za te rzeczy, które są najtrudniejsze. Tam Budujemy studnie, budujemy wodociągi, budujemy też no, linie elektryczne, wybudowałem postrunek policji sponsoruje Kościół katolicki i szkołę, także no trochę tych obowiązków jest, no staram się. Natomiast tu jakoś funkcjonuje, no i ludzie są zadowoleni, co jest najważniejsze. Wystawa zdjęć Wojciecha Zaręby ulice Gany do zobaczenia do 23 kwietnia w promie Saska Kempa, oczywiście w Warszawie. A spotkanie z Wojciechem Zarębą dzisiaj w dwójce w rozmowach po zmroku o godzinie 22:30. Proszę nie przegapić tego spotkania.